Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się na kolejnym wykładzie, spotkaniu organizowanym przez Centrum Badań Migracyjnych działającym na Uniwersytecie Dama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to cykl wykładów dotyczących tematyki migracyjnej i uchodźczej. Spotykamy się co miesiąc, zawsze w środę, w połowie miesiąca. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest integracji. I to spotkanie poprowadzi Anna Dąbrowska, która przyjechała do nas z Lublina. Jest prezeską Stowarzyszenia Homo Faber, bardzo aktywnej organizacji z Lublina. I przybliży nam trochę e, zjawisko, tak, powie nam czym jest integracja i jak ją można rozumieć, bo, bo jest to słowo, które nam się często ubija uszy, ale, ale niekoniecznie jest zawsze tak samo rozumiane, więc stwierdziliśmy, że, że warto trochę bardziej się na tym skupić. Tyle na teraz, dziękuję bardzo i zapraszam. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, że przy okazji takiego tematu zechcieliście Państwo przyjść, zwłaszcza, że pogoda nie sprzyja spacerom. Dwa zdania o mnie jeszcze i o tym skąd w ogóle się tu znalazłam. Stowarzyszenie Homo Faber, w którym od 11 lat działam, jest Stowarzyszeniem praw Człowieczym. Akurat w Polsce mamy wciąż to szczęście, że jakoś nie ma takich dramatycznych przejawów łamania praw człowieka w naszym kraju. Natomiast to, na czym my się skupiamy, to są takie kwestie, które w dalszym ciągu traktujemy jako takie kwestie kosmetyczne. To znaczy zajmujemy się trochę kwestią dostępności różnych miejsc, zwłaszcza użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Zajmujemy się kwestiami dostępu do informacji publicznej, gdyż naszym zdaniem dobrze jest, jeżeli z instytucji, które, które mają fundusze z, z publicznych pieniędzy, wiemy, co się za te pieniądze co, co, co, z co z tymi pieniędzmi się dzieje i co e, za nie jest robione. E, ale też w związku z tym, że e, obserwujemy w Lublinie e, bacznie to, jak ten Lublin się zmienia, e, zaczęliśmy zajmować się kwestiami integracji, ale nie jest to tak, że pewnego dnia obudziliśmy się i stwierdziliśmy, a może byśmy teraz zajęli się trochę e, tymi cudzoziemcami, których zaczęliśmy dostrzegać. E, była to Swego rodzaju e, splot różnych wypadków, które spowodował, że tymi cudzoziemcami faktycznie zaczęliśmy się zajmować. E, takim impulsem do, do przyglądania się, kim właściwie są ci ludzie, dlaczego przyjeżdżają, skąd przyjeżdżają, jakie potrzeby mogą mieć w kontekście mieszkania w Lublinie wynikły przede wszystkim z takiego przyjemnego faktu, który miał miejsce, mianowicie Lublin w pewnym momencie zaczął się starać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I Siłą rzeczy w ramach hasła wszystkie ręce na pokład i urzędnicy, i organizacje pozarządowe, i ludzie związani z kulturą, i ludzie związani z różnymi działaniami społecznymi, postanowili, że to jest fajny moment na to, żeby jakoś się zjednoczyć i i wspólnie powalczyć o ten tytuł. E, tytułu nie dostaliśmy, natomiast wiele, e, wiele pozytywnych rzeczy się wydarzyło. E, między innymi to, że, e, że urzędnicy, urzędniczki, ale też ludzie pracujący w kulturze dosyć mocno zaczęli się przyglądać temu, kto tak naprawdę z tej kultury korzysta. My korzystając z tego ich zainteresowania postanowiliśmy dołożyć jeszcze jedną cegiełkę, czyli zobaczyć, czy są jacyś tuzoziemcy w Lublinie, którzy mogliby korzystać z kultury, ale z tej kultury nie korzystają i wspólnie z Urzędem Miasta zrobiliśmy pierwsze badania. Wtedy w Lublinie studiowało 878 cudzoziemców i wszyscy oni zostali objęci taką prostą ankietą, w której mieli odpowiedzieć na, na pytania związane z tym, czy chodzą w jakieś miejsca kultury, a jeśli nie chodzą, to dlaczego, co im przeszkadza w tym, żeby być czynnymi uczestnikami uczestniczkami kultury. Przy okazji przemyciliśmy parę pytań dotyczących kwestii, które nam szczególnie jakoś były bliskie, czyli na przykład czy kiedykolwiek dzwonili na policję albo czy w ogóle znają numer na policję. A jeśli nie znają, no to znaczy, że w każdej sytuacji, w której mogłoby się dziać coś, w czym mogłaby uczestniczyć policja, do takiego kontaktu nie dochodzi. I to było właściwie z takim zalążkiem pierwszego działania, które nazwaliśmy Witamy w Lublinie i nomen omen to Witamy w Lublinie cały czas się dzieje cały czas Witamy ludzi w Lublinie. Czyli zajmujemy się takimi podstawowymi kwestiami związanymi z pierwszym przybyciem, tymi pierwszymi dniami, tygodniami, miesiącami, jak ludzie przyjeżdżają do miasta w poszukiwaniu różnych rzeczy, edukacji, lepszego życia, lepszej pracy lepszej przyszłości dla swoich dzieci i na tym się tak naprawdę skupiamy. I ja też dzisiaj będę odwoływała się w tym spotkaniu z Państwem do tych doświadczeń, które po tych blisko sześciu latach robienia tego działania gdzieś tam pozyskałam dla siebie i dla też swojej organizacji. I jeszcze jedna rzecz taka wstępna w związku z tym, że pracujemy w obszarze praw człowieka, no to też spotykamy się z tymi, którzy stoją na straży praw człowieka, czyli z policją, strażą graniczną, strażą miejską, z ludźmi, którzy mają bezpośrednie przełożenie na, na, na to, czy są przestrzegane prawa i wolności człowieka w takim mieście jak Lublin. Od wielu lat prowadzimy szkolenia dla tychże policjantów, a ostatnio te szkolenia bardziej się przekształciły w takie spotkania, e, w któ podczas których e, mierzymy się z różnymi lękami społecznymi, takiej mikroskali dotyczącymi właśnie różnych ruchów migracyjnych, które e, czasami docierają do Polski, a czasami docierają tylko w postaci różnych plotek, opowieści dziwnych, nie zawsze prawdziwych. Także to takie trochę laboratorium e, w mikroskali tego, co, e, co się dzieje, mam wrażenie, w szerszym kontekście państwa. Dzisiejsze to spotkanie nosi tytuł Niech się zintegrują, bo jest to takie hasło, które nieodmiennie towarzyszy naszej pracy. Z kim byśmy nie pracowali, to takie hasło, no niech się ci cudzoziemcy zintegrują, jakoś brzmi i odbija się echem dosyć szeroko, więc pozwoliłam sobie też użyć tego hasła na to spotkanie z państwem. E, jeszcze w takich kwestiach organizacyjnych ja jestem trochę gadułą, e, więc bardzo chętnie też oddam wam głos, bo też jestem ciekawa z czym wy przychodzicie, więc jest taka propozycja, e, żebym ja trochę najpierw pogadała, a potem żebyśmy porozmawiali, ja wtedy już usiądę, e, bo jak mówię to przemawiam, a jak siedzę to rozmawiam, w związku z czym mam taką propozycję, że potem sobie usiądę już z wami i, e, i, i trochę podyskutujemy. Na początek chciałam zadać takie pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby być migrantem w Polsce? Nie. Ma, ma ktoś o konten? W Polsce, no w Polsce tak. A może ktoś z Państwa chciałby być uchodźcą w Polsce? Albo uchodźczynią? Czyli nawet to zależy skąd. Proszę sobie wybrać jakieś państwo, z którego można być uchodźcą. Na przykład z takich krajów, nie wiem, z No tak, z takich krajów jak Afganistan. No to nie wiem. Ktoś z Państwa chciałby być uchodźcą albo uchodźczynią z Syrii w Polsce. Czyli wiecie o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Wiecie, w czym jest problem. E, oczywiście jest pewna przewrotność tego pytania, zwłaszcza w kontekście uchodźczym. To nie za bardzo od nas zależy, od naszego chcenia bądź niechcenia, czy stajemy się uchodźcą, czy nie. E, chociaż mam wrażenie, że w tym dyskursie publicznym, który e, ja słyszę, jednak gdzieś tam pobrzmiewa ta to, e, to, to możliwość wpływania na swoją wolę. E, co my, co jakby my nie... E, Sposób mylnie definiuje się kwestię uchodźstwa. Um, natomiast, no, oczywiście, jest to pewna prowokacja z mojej strony. Um, trochę, żeby pokazać pewien problem, z którym mamy um, ostatnio mocniej, mam wrażenie, jeśli chodzi o Polskę. Um, no dobrze. Um, ja. Um, Mam takie dwa doświadczenia, które gdzieś tam się na siebie nakładają jeśli chodzi o kwestie migracyjne, one są nierozerwalnie związane z kwestią przekraczania granic, i tych takich fizycznych, i tych takich mentalnych. Moje doświadczenie przekraczania granic z dawnych czasów nakłada się na ostatnie przekraczanie granic. I też jak pracuję ze wspomnianymi policjantami i policjantkami, to zwykle opowiadamy sobie różne takie doświadczenia, które mocno gdzieś tam wpłynęły na nasze postrzeganie kwestii migracyjnych. I też z Państwem podzielę się taką moją własną prywatną historią. Otóż w 1993 roku jeszcze jako bardzo młode dziewczę podróżowałam wspólnie z moimi rodzicami do Niemiec, byłam bardzo tym faktem podekscytowana i w deszczu, takim mocno rzęsistym dojechaliśmy do granicy i stanęliśmy w kolejce, przekraczaliśmy granicę samochodem i była to kolejka trochę inna od tej kolejki, która stała obok. Otóż była to kolejka dla osób, które musiały się mocno wylegitymować, po co jadą. Przy okazji sprawdzano nam także bagaże, pytano o różne rzeczy. Zapamiętałam to jako taką sytuację bardzo mocno stresującą, chociaż no przecież wiedziałam, że nic złego nie mamy zamiaru zrobić w tym w Niemczech, ani moi rodzice nie są żadnymi złymi ludźmi, którzy mogliby komukolwiek zagrażać, tym bardziej ja. E, dojmujące było też to wrażenie, to, to, to, to że w, widziałam tą kolejkę obok, tych trochę innych ludzi, znaczy na pozór oni byli dokładnie tacy sami jak ja. E, natomiast zdecydowanie mieli coś innego. E, na pewno były to blachy, które mieli przyczepione do samochodów e, i którzy nie byli poddawani szczegółowej kontroli. Po prostu przyjeżdżali tak, raz, dwa, e, nie to co my, no, trochę. Czasu na tym przejściu granicznym spędziliśmy. I to doświadczenie dziecięce nakłada mi się na moje ostatnie doświadczenie przekraczania granicy. Ona się trochę przesunęła na wschód bardziej. I to jest takie doświadczenie z zeszłego roku przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, kiedy to właśnie staliśmy w lepszej kolejce. W tej kolejce, gdzie jest znaczek UE i Właściwie się tak przejeżdża, e, ale tak kątem boka zobaczyłam tych, którzy stoją w tej gorszej kolejce i sobie przypomniałam, że, e, że kiedyś ja też stałam w takiej gorszej kolejce, a chociaż na pozór niczym się e, tak naprawdę od tych ludzi nie różniliśmy mm, i nie różnimy nadal, e, no to obywatele Ukrainy e, właśnie przechodzą coś, co parę ładnych lat temu ja przechodziłam razem z moimi rodzicami. E, i to jest takie doświadczenie, które hmm, gdzieś tam cały czas noszę w sobie e, i ono e, jakoś nie mogę się go wyzbyć w takim e, kontekście też tego, co się dzieje na tej granicy wschodniej. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję przekraczać tę granicę polsko-ukraińską albo polsko białoruską to bez różnicy. Czy ktoś miał okazję? Ja, No i ja. I co? Postcency są obrzydliwi, okropni, straszni, wywalają ludzi w środku nocy z autobusu, krzyczą na pół tego budynku. Mamy tu tam kogoś z Mołdawii, czy nie pamiętam skąd, czy Gruzji. Chodzą, w ogóle nie patrzą w oczy. I mówią czasami do y, starszych kobiet takich w wieku mojej mamy albo w wieku mojej babci kotku. Nieprawdopodobne. Miałam ja już taką okazję zobaczyć taką akcję właśnie, gdzie pan, pani celniczka do takiej pani 60 kilkuletniej mówi, co tam kotku przewożysz. Jeśli Państwo nie, nie byliście kiedy nigdy, to, to zachęcam to tak z ciekawości zobaczyć jak to wygląda, ten pierwszy wjazd do Polski, kto nas wita w jaki sposób, to czasami jest ważne. W kontekście tego, jak się później czujemy w tym miejscu, do którego jedziemy, które miało być super, które miało nam zapewnić jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. Kto tak naprawdę wita w imieniu Polski, Polaków, także Państwa tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają? To tak woli zachęty do, do pewnych doświadczeń i eksperymentowania. No dobrze, to tak bardziej do meritum. Jak myślę sobie o tych różnych procesach integracyjnych i o tym jak właściwie można by było o nich opowiadać yy, różnym ludziom yy, to zwykle posługuję się bardzo prostym modelem. Miałam piękną prezentację, której nie mogę Państwu pokazać, gdyż nie mam wyrzutnika, yy, więc spróbuję ją Państwu opowiedzieć na tyle na ile jestem w stanie. Yy, model jest dosyć prosty i został stworzony przez yy, przez człowieka, który przez wiele lat zajmował się kwestiami związanymi właśnie z integracją, ale w kontekście pojedynczych doświadczeń, pojedynczych osób. Nazywał się Milton Bennett. I dzisiaj trochę o tym Miltonie Benecie i o jego modelu wrażliwości kulturowej opowiem. To jest właśnie taki model, który opowiada o tym, jak to jest, co się z nami dzieje, kiedy spotykamy inną osobę. Pod wieloma względami ona może być inna. Zwykle jest tak, że zaczynamy od takiej sytuacji, w której zaprzeczamy, może ja to pokażę, w której pojawia się zaprzeczenie, tak? czyli to jest taka sytuacja, w której my udajemy, że tej rybki, tam wcale nie ma. Nie ma tych innych ludzi, e, którzy mają coś tam, tak? jakoś się tam zachowują, e, jakieś tam mają poglądy swoje na świat i tak dalej. Oczywiście to jest taki, taka sytuacja, w której my myślimy o swojej kulturze i o swoim postrzeganiu rzeczywistości, że jest jedyny i że tak naprawdę poza nami nic innego nie ma. E, czasami to wynika z takiej fizycznej e, izolacji, że nie mamy zbyt wielu szans na kontakty z innymi ludźmi. Mam wrażenie, że trochę mieliśmy to w czasach e, PRL-u, że po prostu była taka izolacja, że trudno było się z kimkolwiek konfrontować, kto ma inaczej. E, bo z jednej strony no, ciężko było to, wtedy te granice przekraczać, a z drugiej strony e, no też e, idea tego państwa była taka, żebyśmy byli wszyscy jednakowi, w związku z czym E, jakoś nikt się za bardzo nie afiszował ze swoimi różnicami. E, natomiast czasami jest tak, że ta, e, e, to takie odganianie od siebie jakiejkolwiek myśli o tym, że ktoś może mieć inaczej niż my jest e, taką e, jakąś decyzją o tym, że, że, że tak się właśnie dzieje. Tak? Nie mamy ochoty na żadne inne kontakty, nie mamy ochoty na to, żeby kogokolwiek innego poznawać. Świetnie się czujemy w swoim gronie i właściwie to nam wystarczy. Ehm, e, takim przykładem z historii najbardziej obrazującym to jest segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych taki moment, w którym my w ogóle wypychamy poza, e, poza społeczeństwo i poza świadomość swoją innych to, że jacyś ludzie są i mają inaczej niż my. E, drugim takim krokiem, e, który, który się w tym modelu pojawia i który pojawia się też, mam wrażenie, teraz w Polsce, to jest obrona. Tak? Czyli my już wiemy, że rybka jest, ale my naprawdę nie chcemy mieć z nią nic wspólnego. E, czyli jakby wiemy, że są jacyś ludzie, którzy mają inaczej niż my. Ale absolutnie nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, nie wyobrażamy sobie w ogóle, że mogłoby być tak, że moglibyśmy jakoś się z nimi skomunikować. To jest też takie myślenie, które czasem ja też słyszę w debatach publicznych mówiąc o tym, że my jesteśmy jedyną właściwą cywilizacją, że to co my robimy jest cywilizowane, a to wszystko inne to jest niecywilizowane, barbarzyńskie, złe i straszne. To są takie sytuacje, w których za tą frustracją i za tym takim poczuciem zagrożenia bardzo często idzie mentalna albo fizyczna walka z, z tymi innymi. Taka walka, która może przejawiać się w różnego rodzaju rasistowskich sytuacjach, w przestępstwach motywowanych uprzedzeniami, o których coraz częściej się mówi. To jest taki, taki model, w którym my mamy uświadomione e, to, że, że są inni, ale e, absolutnie się na to nie godzimy. Jak ktoś gdzieś tam wchodzi w naszą przestrzeń, to e, jedyne co nam pozostaje, to zaatakować e, tych ludzi. E, e, oczywiście tutaj pojawiają się także te jawne, negatywne stereotypy dotyczące innych. E, to, że Opowiadano o tych innych konstruując wypowiedzi, korzystając z negatywnych stereotypów. Bardzo często one są po prostu czystą mową nienawiści, która, y, która gdzieś tam uderza w tych innych ludzi. No i jest jeszcze trzecia, trzeci stopień, y, który my mamy akurat w Lublinie, mam wrażenie. I zaraz o nim opowiem. Jeden, y, ten moment nazywa się minimalizacją, tak? czyli trochę się sobie przyglądamy. Ale przyglądamy się na zasadzie takiej, że bardzo chętnie pójdziemy za tym, co jest dla nas podobne i odrzucimy wszelkie różnice. Czyli widzimy, że te różnice gdzieś tam są, ale tak naprawdę bagatelizujemy je i stwierdzamy, że w sumie, to, w sumie to wszyscy jesteśmy ludźmi. W sumie to no pewnie mamy jakieś tam podobnie, że no taki humanizm temu przyświeca, że no gdzieś, gdzieś musimy się jakoś spotkać i ten ludzki wymiar tego spotkania na pewno jest dla nas e, taki sam. Ehm i dlaczego mówię, że mam wrażenie, że coś takiego odbywa się akurat w Lublinie, bo ja bardzo często, w związku z tym, że my jesteśmy przy granicy, to możecie sobie wyobrazić, że zdecydowana większość osób, która migruje i osiedla się w Lublinie to są Ukraińcy i Ukrainki ten dyskurs trochę nam towarzyszy, to znaczy taki, że w sumie Ukraińcy to są prawie Polacy, no, wszyscy my Słowianie, to się jakoś tam dogadamy, te języki takie podobne, no to pewnie też kultury takie podobne. No, tak sobie opowiadamy tą historię i taką sobie budujemy, tą rzeczywistość, zupełnie nie zważając na to, że jest cała masa rzeczy, które nas różni, dzieli, która może nas konfliktować i która prędzej czy później wyjdzie w tym, w tym byciu ze sobą. I to jest ten trudny moment, kiedy, kiedy nagle zaczyna to wychodzić, bo okazuje się, że cała ta misternie, skonstruowana sytuacja dialogu gdzieś tam nam pęka w takich sytuacjach, w których byśmy się nie spodziewali i często nie jesteśmy na nie gotowi na, na to, że nam coś tam umknie. E, oczywiście cały czas ta, ta sytuacja jest taka, w której my stawiamy siebie i swoją kulturę, by w, Pozycji centralnej, tak? no bo te narzędzia, którymi się posługujemy w tym dialogu, cały czas są z naszej kultury. Nie w ogóle nie sobie uświadamiamy, że przecież ci ludzie może jakoś jednak inaczej chcieliby ten dialog konstruować, a może w ogóle nie chcą z nami dialogować. Gdzieś tam cały czas przyświeca nam taka, e, taka idea, że oto będziemy z nimi, ale na naszych warunkach. E, I to są takie trzy fazy, czyli ta, to zaprzeczenie kiedy w ogóle. Nie. E, obrona, kiedy bardzo często właśnie dochodzi do różnego rodzaju ataków e, i minimalizacja to są takie trzy stany tego etnocentryzmu, czyli tego właśnie stawiania siebie w swojej kultury, swojej wizji świata, swoich wartości, e, swojego wyobrażenia społecznego w centrum. To konstytuuje ten świat i po prostu tak ma być. I inaczej nie może. E, są jeszcze trzy kroki, e, tylko one dotyczą zupełnie zmienienia całej tej konstrukcji, e, tej wizji rzeczywistości e, na taką bardziej etnorelatywistyczną, kiedy my mamy gdzieś tam uświadomione, że są inni, nie, ale nie uświadomione tylko w takim pojęciu, że no oczywiście wiemy, tak intelektualnie zdajemy sobie sprawę, że ludzie są różni, mają różne kultury, tylko faktycznie jesteśmy w stanie to przełożyć na jakieś realne i rzeczywiste sytuacje, jakieś realne i rzeczywiste działania. Eee, I taką, pierwszym takim krokiem jest akceptacja. Tak. Witamy się z Rybką, tak? Witamy w Lublinie. Witamy się z Rybką. Eee, I... To, żeby się przywitać z rybką, yy, ma jeden bardzo ważny warunek, żeby takie spotkanie i to przywitanie się mogło się wydarzyć. Yy, to jest uświadomienie sobie tego, skąd ja jestem i co ja ze sobą yy, niosę w głowie, w myślach, w sercu, w zachowaniu, yy, w gestach. Co, co, ja, co ja ze sobą zabieram, jaki bagaż niosę na, swoim, na swoich plecach, to jest takie uświadomienie sobie tej swojej kultury. Ale też takie wiedzowe, nie tylko takie intelektualne, że no, Polacy to są tacy i tacy. Nie, nie, to bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli to jakoś przepracowane też, te wszystkie dobre i złe strony, to, to wszystko, co ta kultura ma do zaoferowania i to wszystko, co z czym gdzieś tam się nie zgadzamy i, i ciągle dyskutujemy. Z tym wszystkim, co gdzieś tam jest w tej naszej tożsamości i, i opowiada o tym, jacy my tak naprawdę jesteśmy w różnych kontaktach z, e, z innymi ludźmi. Więc przy okazji tej akceptacji, no to zdecydowanie wiedza. I to taka wiedza, która ciągle, ciągle się dzieje. E, I ciągle jest nabywana i e, jakoś się z nią mocujemy. E, też intelektualnie się z nią mocujemy. Tak, kluczowe słowa to poznanie i nauka. Um, akceptacja to nie jest asymilacja. Um, ja jestem zdecydowaną przeciwniczką um, wszelkich procesów asymilacyjnych i um, może dwa zdania też o tym. Um, wyobraźmy sobie, że um, za chwilę podjedzie autobus. Tutaj na plac, przed zamek i pojedziemy sobie do Paryża. OK? Jedziemy? Czemu nie? No ale tam spróbujemy się trochę wtopić w tło, więc zanim wsiądziemy do tego autobusu, to możemy spróbować jakoś sobie wyobrazić, jak ci Francuzi tam działają, żebyśmy my mogli jakoś tak też trochę być tymi Francuzami. Wiecie? żebyśmy się od razu w tym autobusie jakoś przygotowali do tego. Um, więc proponuję, żeby ludzie, którzy byli we Francji, trochę nam opowiedzieli o tym, jak Ci Francuzi tam funkcjonują. Jak ktoś widział jakieś filmy, to zachęcam też do tego, żeby tutaj się podzielić swoimi doświadczeniami. Skonstruujemy sobie jakąś taką wizję tego, jacy są Francuzi i trochę będziemy próbowali być tacy, tacy, tacy francuscy, żeby się tam łatwiej wtopić w to tło. Co Państwo na to? Super będzie, nie? Może być fajnie, tak, na pewno będzie wesoło. Bo albo nam wyjdzie z tego groteska i jak pojedziemy do tej Francji, to ludzie stwierdzą, że no, ci Polacy to, to mają fantazję, albo się na nas obrażą. Bo stwierdzą, że my ich trochę ośmieszamy, tak? trochę wyciągamy jakieś takie rzeczy, które z którymi się absolutnie nie zgadzają, więc to będzie taka groteska, trochę przez łzy. I mam wrażenie, że trochę tak jest właśnie, nawet nie trochę, że tak jest właśnie z, z tymi procesami asymilacyjnymi. My mówimy ludziom, żebyście byli jak Polacy. Bądźcie Polakami. Tutaj, teraz. Tak mówili do Żydów, do Ukraińców w II Rzeczpospolitej, tak? Bądźcie jak Polacy. Spróbujcie się z tym, tak? Zmieńcie nazwisko obetnijcie pejsy, przestańcie chodzić do synagogi, przestańcie mówić po żydowsku, zaczniecie mówić normalnie po polsku tak jak my tutaj mówimy po polsku, weźcie tego Mickiewicza na swoje barki, nauczcie się Litwo ojczyzno moja, no już prawie Wam to dobrze wychodzi. Jakby historia pokazuje, że po pierwsze tego się nie da zrobić, z takiego ludzkiego punktu widzenia jest to totalna masakra, znaczy Dajemy ludziom jakąś e, historię, z której oni się w ogóle nie mieszczą i próbujemy im gdzieś tam przypiąć tą polskość w różnych dziwnych miejscach i oni wychodzą groteskowo. E, a my się denerwujemy, że oni przecież, no, oni cały czas nie są tymi Polakami. No, my się tak staramy i takim ułatwiamy i takim opowiadamy o tym, żeby oni byli takimi Polakami i oni nie chcą. Więc generalnie asymilacja z takiego ludzkiego punktu widzenia jest jakimś totalnym barbarzyństwem, znaczy taką próbą zmiany ludzkiej tożsamości. Jakoś trudno mi się zgodzić z tym, że to jest w porządku. A z drugiej strony ona prędzej czy później padnie, To znaczy prędzej, czy później wokół mnie narodzi się cała masa agresji związanej z tym, że komu się będzie wydawało, że jednak ci życi to tak trochę prześmiewczo o tych Polakach że tak to Litwojczyznę moje, to tak z przekąsem oni to opowiadają. Więc jakby historia pokazuje, że to taki projekt, który nie ma szansy na powodzenie, że e, dawanie ludziom jakiegoś takiego wzorca, do którego oni mają się przypiąć, przy, przyciąć trochę tutaj, trochę tam. E, jest y, pod wieloma względami słaby y, i pod wieloma względami y, nie może się powieść. Y, I też jest kaleczący po prostu dla ludzi, którzy mieliby y, w takim procesie wziąć udział. Czy obetniemy im Bejsa, ale nie przestanowić Żydami? Co to w ogóle za pomysł? Że to tylko o to, o to chodzi. Przecież mamy tu z całym masą bagażu? bagażów w głowie, których nie da się tak po prostu wyrzucić, wymieść i wprowadzić polskość, tam umeblować na nowo. To tak się nie dzieje. Um, więc asymilacja, nie akceptacja, tak? Um, drugim takim, takim momentem, takim krokiem jest adaptacja, kiedy ściągamy z skafander. To bardzo, bardzo trudny moment, kiedy ściągamy z kafander i jak e, już się przywitaliśmy, to właśnie się rozbieramy i trochę się gościmy. E, I e, ta adaptacja to jest taki moment pewnego dodawania sobie różnych punktów odniesienia, uczenia się też tego, e, tych innych systemów wartości, tych innych kultur i tego wszystkiego, co się z nimi wiąże, i takiego umiejętności trochę dostosowywania swojego zachowania, swojej wrażliwości do, do, do spotkań z tymi innymi ludźmi. Tak? Czyli, że jak idę do muzułmanów, to zdejmuję buty, chociaż w domu może nie zdejmuję, ale wiem, że warto w domu muzułmańskim zdjąć, bo po prostu są takie zasady, mnie to nie boli jak mam zdjąć te buty. Nic mnie to nie kosztuje, ale tak, mam pewien możliwość pewnego dodania sobie jakiegoś takiego obszaru, który dla tych ludzi, z którymi mam się spotkać, e, jest ważny. E, to jest też taki moment, w którym my rozumiemy, po co to robimy. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie zabiegi, dzięki którym ma się ten e, nasz dialog bardziej udać. E, I że jesteśmy też otwarci na to, żeby się uczyć e, tego, poznawać. A jednocześnie gdzieś tam cały czas mieć taką refleksję na temat tego, skąd właśnie ja wychodzę i skąd jestem. No i jest ta integracja. To jest taki radosny rysunek, gdzie tam się z tymi rybkami towarzysko i nietowarzysko też mierzymy. Napisałam, że integracja to jest proces e, i też tak myślę, że integracja to jest taka sytuacja, która nigdy się nie kończy. E, to jest taki moment, w którym e, my musimy e, dużo rzeczy zrobić. Tak? My cały czas tutaj robimy, nie wiem czy państwo zwróciły uwagę, że zdejmujemy te skafandry, tak? mierzymy się ze sobą, potem z tymi innymi, jakoś się próbujemy z tymi, z tymi sytuacjami. E, integracja to jest taka sytuacja, która w ciągłym procesie. Te wszystkie, te wszystkie osoby, które biorą w niej udział, są w ciągłym procesie. Ci, którzy są gospodarzami i gospodyniami tego miejsca, do których przyjeżdżają ci ludzie i, i też ci, którzy tutaj przyjeżdżają. Tak. Obie strony muszą się napracować, narobić i ucharować popachy, pachy, mówiąc brutalnie. Tak. Ci, którzy przyjeżdżają, mają całą masę rzeczy do zrobienia. Muszą sobie zalegalizować pobyt, masakra, jeśli chodzi o Polskę. Muszą sobie tutaj jakoś poradzić z językiem, nauczyć się tego języka, co nie jest łatwe, bo generalnie państwo polskie nie prowadzi kursów języka polskiego, więc jeśli mają szansę, to trafią do jakiejś organizacji pozarządowej, która lepiej lub gorzej tego polskiego będzie uczyć. Muszą sobie znaleźć pracę, a z zatrudnieniami cudzoziemców w Polsce, no to wiecie Państwo, całe tomy można było napisać, jak to jak to jest, jeśli chodzi o, o, o zatrudnianie cudzoziemców, zwłaszcza tych z tej wschodniej granicy, te ciekawe rzeczy się odbywają, nie zawsze pochlebne, jeśli chodzi o to społeczeństwo przyjmujące, czyli społeczeństwo polskie. Muszą posłać dzieci do szkoły i codziennie tłumaczyć świat tym dzieciom, jak to jest tutaj w tej Polsce, jak to jest skonstruowane. Często jest to trudne, bo sami nie wiedzą, jak to jest skonstruowane, bo sama nauka języka nie wystarczy do tego, żeby ten proces integracji zaszedł. Znaczy język jest w ogóle kluczowy, tak? nie ma w ogóle mowy żadnej o tym, żeby jakakolwiek integracja mogła się powieść bez znajomości języka, ale język nie wystarczy. Czyli w tym języku jest zaszyta cała masa różnych rzeczy, e, które są nieuchwytne dla kogoś, kto zna po prostu tylko słowa. E, mówię tutaj o całej tej kwestii obyczajowości, o całej tej kwestii związanej z tym, co w Polsce wypada, co nie wypada. Jakie mamy wartości, jak te wartości się przejawiają, co w Polsce wolno, a co jest uznawane za tabu. E, jak jest skonstruowane w ogóle myślenie o człowieku, jeśli chodzi o kulturę polską. Nie? Czy kiedykolwiek zadaje sobie takie pytania. My sobie zaczęliśmy zadawać w momencie, kiedy e, mieliśmy pierwsze kontakty z cudzoziemcami, no bo się okazywało, że te konstrukcje są kompletnie do siebie nieprzystające. E, jakoś trzeba się z nimi zmierzyć. Więc sam język nie wystarczy. Trzeba jeszcze opowiedzieć tą e, rzeczywistość i e, tą rzeczywistość tłumaczyć, żeby ci później mogli tłumaczyć ją swoim dzieciom, które Idą do szkoły totalnie nie wiedzą, co tam się w tej szkole dzieje. Ale integracja to jest też taka sytuacja, w której ci, którzy są tutaj na miejscu, muszą się też wiele napracować. Więc hasło pod tytułem, niech się zintegrują, nie jest hasłem, które służy temu sukcesowi. Dlatego, że jeżeli będziemy stać tak i mówili, no to zintegrujcie się z nami, to szanse są nikłe na to Trzeba się trochę otworzyć i trochę posunąć w tym świecie i zrobić miejsce tym, którzy przyszli trochę im opowiedzieć też o tym, co tutaj u nas jest. Oczywiście jest to łatwe i trudne. Są takie miejsca, w których się to udaje bardziej, a są takie miejsca, w których udaje się to mniej. Oczywiście łatwiej jest wtedy, kiedy my sami mamy pewne rzeczy przepracowane i umiemy o tej Polsce opowiadać. O tej Polsce, o tej polskości, o tym jak to u nas tutaj jest, jak to działa społecznie, administracyjnie, jak działa system zdrowia, system szkolnictwa, jak, to, jak funkcjonują stosunki międzyludzkie, jak to jest z sąsiadami i sąsiadkami, yy, tak, jak to jest w, nie wiem, w sklepie, na poczcie. Nie wszyscy są do tego przygotowani i słusznie, bo nie każdy musi i powinien to wszystko tłumaczyć cudzoziemcom. Czasami są tacy ludzie, którzy to robią, a, a czasami jest tak, że po prostu cudzoziemcy wiedzą zanim przyjadą, że akurat w tym kraju jest taki tak. Jak sobie myślę o takich dobrych przykładach, to my w Lublinie bardzo często posługujemy się przykładem szwajcarskiego kantonu Neuchâtel. E, którym 20% e, mieszkańców to są, to są migranci. Jakoś to się udaje. To multi -culti, które ma w ogóle jakieś takie strasznie złe konotacje. Jakoś w tym Neuchâtel się udaje. E, I mamy takie podejrzenie, tam jeździliśmy i badaliśmy tę sytuację, jak to jest, że tam się coś takiego udaje. Mamy takie podejrzenie, że to się udaje e, z kilku powodów. Jeden powód jest taki, że Neuchâtel, jak się przyjeżdża i się cudzoziemcem, to się dostaje informacje o tym miejscu, do którego się przyjechało. Nie tylko informacje o tym, że oto jest Szwajcaria i co to znaczy, że to jest Szwajcaria, ale dostaje się informacje takie dosyć kluczowe z punktu widzenia osoby, która miałaby się tam ochotę osiedlić. Czyli jest powiedziane, że jesteśmy kantonem świeckim, co oznacza, że nie faworyzujemy, ani nie defaworyzujemy żadnej z religii. Wszystkie religie mają takie same prawa, mogą na tych samych zasadach funkcjonować. Że jesteśmy kantonem wielokulturowym. To znaczy, że jak Państwo poślecie swoje dzieci do szkoły, to będą siedziały w ławce nie wiem, i z Turczynką, i z Węgrem, i z Polką, i z Francuzem, jeszcze z kimś z Jamajki. I tak samo będzie w innych miejscach. Znaczy, Liczcie się z tym, że, że jak pójdziecie do, na pocztę, to będzie to tak samo, jak pójdziecie wiem, do teatru, to będziecie mieli miejsce obok kogoś, kto być może też przeemig przeemigrował z innego miejsca. E, że jesteśmy kantonem, który e, przestrzega praw i wolności człowieka. Tak? To jest ogromna rzecz. Tak? Przestrzega praw i wolności człowieka, czyli nie wolno nikogo dyskryminować, czyli są równe prawa kobiet i mężczyzn. Tak? I respektujemy takie podstawowe kwestie związane z regulacjami, jeśli chodzi o stosunki państwo i władza. E, no więc dalej piszą w tym liście do tego nowego mieszkańca, jeżeli masz ochotę i podoba Ci się to, jak skonstruowaliśmy sobie to społeczeństwo, to my zapraszamy, pomożemy Ci ze wszystkim, ale jeśli nie podoba Ci się to, wolał, żeby inaczej to społeczeństwo było skonstruowane, to niestety nie możesz u nas zamieszkać. E, oczywiście brzmi to trochę brutalnie i oczywiście dotyczy to migrantów, a nie uchodźców. E, natomiast e, jest to w pewien sposób sytuacja bardziej fair, niż taka, w której tak naprawdę dopiero na miejscu i po jakimś czasie człowiek się dowiaduje, że Y, że są oto takie relacje i takie stosunki i takie sytuacje, a nie inne. Y, więc to jest taki przypadek, w którym y, gdzieś tam upatrujemy jakiegoś, y, jakiegoś sukcesu. Y, oczywiście, jeżeli rozmawiamy, jeśli mówimy o integracji, no to kluczową, y, kluczowym takim pojęciem jest ta kultura, tak? Czyli to, z czym się mierzymy i co jest najtrudniejsze do przejścia. No bo już wiemy, że języka się nauczymy, y, może pracę znajdziemy. Może też ząb wyleczymy, jak nas będzie bolał, ale to, z czym się mierzymy i co jest też naładowane całą masą różnego rodzaju emocji, no to jest to mierzenie się z tym całym bagażem kulturowym. Ja jak opowiadam ludziom, co to jest kultura, to pokazuje taki obrazek. Wiemy. Co to za symbole? To jest system operacyjny Windows. To jest system operacyjny na Macintosze, a to jest system operacyjny Android. I dla mnie tym jest kultura, czyli jest pewnym systemem operacyjnym, który my mamy w głowie, który mówi nam, jak my mamy działać, jak mamy funkcjonować. Tak, jak wiemy, jak w Windowsie zrobić tak, żeby jeden plik zapisać tak, a drugi zapisać tak, to tak samo jest z tą kulturą, tak? Problem jest taki, że nie wszystkie pliki, które zrobimy w Macosie, dadzą się otworzyć w Windowsie i tak samo jest z kulturą. I te konflikty kulturowe na tym takim najprostszym poziomie, jak się bym miała opowiadać, na czym one polegają, to właśnie na tym, nie otwieramy czasami plików. E, to jest ten kłopot, tak? że nam gdzieś te systemy operacyjne mówią nie i wyskakuje nam błąd, tak? e, więc musimy przeformatować pliki. I Trochę takie z tymi, z, z tymi kontaktami międzykulturowymi. My czasami po prostu musimy inaczej zapisać te pliki, inaczej je wysłać. Albo w jakimś systemie opisowym, albo w jakimś innym. No wymyślić coś, co spowoduje, że ta, ten odbiorca tego naszego pliku, tej wiadomości, którą my nadajemy, będzie w stanie ją odczytać. Nie możemy zakładać, że wszyscy mają Windowsy. Wiemy, że tak nie jest. I nie możemy zakładać, że wszyscy mają taki sam system operacyjny, jeśli chodzi o kulturę jak my bo potem może się okazać, że właśnie, kurczę, dostał plik, ale chyba nie otworzył, coś tam, coś tam nie zadziałało. E, więc to jest jakieś tam oprogramowanie, które mamy w głowach, i które pomaga nam w tym świecie. E, no a z drugiej strony to, co oczywiście brzmi jak truizm, ale warto to powiedzieć, że to jest sytuacja, w której my się po prostu tego nauczymy. Tak? Nie rodzimy się z jakimś systemem operacyjnym, zostajemy tak? puste te, te komputery, dopiero sobie wgrywamy to wszystko, tak samo jest z tym procesem akulturacji, tak? my sobie to wgrywamy, no. dzięki temu, że urodziliśmy się w tym kraju, no to przeszło nam to gładko. Ciarach, mama, tata, społeczeństwo, pani w szkole, pan w sklepie, jakby gdzieś to tam e, zostało wgrane. E, trudniej jest e, po, potem się przestawić, no. bo jak ktoś dostaje nagle e, maka, to nie wie co ma zrobić z tym, bo to mu nie działa, no. więc, więc potrzebuje jakiejś takiej pomocy, żeby sobie jakoś z tym poradzić, to tak w najprostszym e, ujęciu. Tak patrzę jeszcze, co powinnam powiedzieć, bo powinnam się zbliżyć do końca, prawda? E, to może na razie tyle. E, takie pytania, które my sobie zadajemy bez przerwy, i e, takie pytania, które może powinno zabrzmieć w tej sali, to są takie pytania związane z tym, do jakiego społeczeństwa my chcemy integrować tych cudzoziemców? Jak ono wygląda? Jak ono jest skonstruowane? Kto je konstruuje? Kto za to odpowiada? Jak ono jest skonstruowane? Jakie wartości wyznajemy? Dlaczego takie, a nie inne? Skąd to się wszystko gdzieś tam wzięło? No, teraz ja z na środku, żeby mnie wszyscy widzieli. Sobie, mam nadzieję, poddyskutujemy. Zagadnijmy w dyskusję. Ja ogólnie o pytania i komentarze, ale ja w takim razie zacznę z jednym pytaniem dotyczącym tego, Takie zasady zostały sformułowane przez tamtejszy urząd i on tak został... No nie, tak... bardziej przez społeczność. No właśnie, urząd właśnie chciałam tak dokładnie o udział, o udział społeczności i e, właśnie na ile ten udział był, był duży, Jakby, które tutaj okay. grupy brały udział przy konstruowaniu i na ile właśnie jest akceptowany przez... ile ten zbiór zasad jest akceptowany przez całą, czy, wiem, dużą część społeczności. Jak tak patrzę historycznie, to będzie trochę długa odpowiedź, jak tak patrzę historycznie, to yy, yy, miałam też przyjemność yy, i mam przyjemność prowadzić szkolenia z praw człowieka. Opowiadam ludziom o tych różnych dokumentach, których, yy, o tych prawach człowieka jest napisane yy, i to z czym się zwykle spotykam to jest to, że ludzie z wieloma rzeczami się nie zgadzają. Z różnymi zapisami. Na przykład nie zgadzają się z wolnością od tortur, O policjanci mówią, jak to? Przecież jak go przyciśniemy i tam przewieziemy go dwa razy swoim sposobem przez skrzyżowanie, to chętnie się przyzna do tego, co zrobił. I jak tak słucham tego i dzielnie się mocuję z tego typu wypowiedziami, to.. Mam taką, takie poczucie trochę straty, to znaczy my jako społeczeństwo, jak przystąpiliśmy tam w 1989, jak skończył się w Polsce komunizm i jakby zaczęły się te wszystkie procesy demokratyczne, a już zwłaszcza jak zaczęliśmy ten proces akcesji do Unii Europejskiej, to tak ten Sejm trochę działał jak maszynka do głosowania. Trzeba to wszystko przyklepać raz dwa, raz dwa, raz dwa, żeby oni nas jak najszybciej do tej Unii przyjęli. Sporo tych dyskusji takich światopoglądowych związanych z tym, co w tych dokumentach jest zapisane, w ogóle się w Polsce nie odbyło. One się odbywają teraz, przy wrzawie i w ogóle e, prawie e, rękoczynach często, odbywają się dyskusje dotyczące no właśnie tego, tej naszej odpowiedzialności za to, co się dzieje w Unii Europejskiej, za te decyzje, które są tam podejmowane, ale też takie bardziej światopoglądowe związane z, z genderem, który tutaj wychodzi, zagraża wszystkim, i, i z wieloma innymi rzeczami, ze związkami partnerskimi, jakby te dokumenty, które my tak przyjmowaliśmy ochoczo i bezdyskusyjnie, no to były takie dokumenty, które powstawały po wielkiej rewolucji, takiej społeczno-intelektualnej lat 60 w krajach Europy Zachodniej, gdzie wtedy tam wrzało i się ludzie mocowali z różnymi kwestiami e, i mieli dosyć dużo czasu na to, żeby pewne rzeczy przegadać, tak społecznie przegadać, przemyśleć, jeszcze się przespać z nimi, jeszcze raz przegadać. Natomiast e, u nas to tak w związku z tym, że tak szybko, szybko, no to sporo z tych rzeczy nie wyszło i wychodzi teraz, jak już jest trochę po ptakach i po prostu to mamy. I yy, yy, tak samo jest mam wrażenie z tymi kwestiami związanymi z tymi wartościami, którymi się reklamuje kantą Czy znaczy, To był efekt różnego rodzaju przegadywań i mocowania się z różnymi rzeczami, które tam miały miejsce. No i po różnych próbach i błędach, no bo tak z tą integracją jest, że my się próbujemy z różnymi rzeczami, to wychodzi, to nie wychodzi, no to no to, to wprowadzamy, a tutaj musimy wymyślić jakieś inne narzędzie, które nam zadziała. No to, no to tak było po prostu w Neuchâtel. A, a nie tak, że po prostu władza sobie wymyśliła, no dobra, to teraz mówimy, że jesteśmy świetcy, że tam wielokulturowość to na tak i jeszcze coś. No nie odbyło się to w ten sposób. Znaczy to, to bardziej na zasadzie długoletniego mówienia i sprawdzania. No, wyobrażam Jak to? sobie w tym kontekście, że gdybyśmy mieli jako społeczeństwo polskie, tak czy jakoś myśląc bardziej lokalnie, to też łatwiej sobie wyobrazić mm. i wypracować taki zbiór zasad, które były kim jesteśmy, to byłoby to naprawdę trudne. A poza tym mam wrażenie, że... Ym, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić, który punkt z tych, które by miał, miał szansę na powodzenie, bo że, że, że po prostu bardzo... A ja nie jestem taką sceptyczką. Znaczy, jak patrzę na tą Konstytucję, y, jaka ona jest, taka jest, ale y, ona jest jakimś wypracowanym konsensusem i trochę jednak wokół niej pewnych dyskusji było, jak ona tam powstawała, to nie, nie ma aż takich czarnych wizji, to znaczy myślę, że moglibyśmy coś takiego się pokusić. Oczywiście wiele dobrych wiatrów musiało tutaj wyzabiać, też myślę o tamtej ulicy Wiejskiej, gdzie tam też różne wiatry wieją, żeby, żeby coś takiego mogło się wydarzyć, ale myślę, że to jest do zrobienia, tylko to by wymagało trochę do tego, co, o, o czym mówiłam, czyli takiego trochę przyjrzenia się temu, kim my tak naprawdę jesteśmy i jak my chcemy opowiadać o tym kraju, w którym mieszkamy, tym ludziom, którzy chcą tutaj zamieszkać. Znaczy my bardzo często w Lublinie w ogóle posługujemy się taką, y, y, taką opowieścią, że dla nas, mieszkańców tego miasta, to jest ogromny zaszczyt, że ci cudzoziemcy chcą u nas mieszkać. Przecież tam prawie nikt nie chce mieszkać. Wszystkie moje koleżanki wyjechały do Warszawy, albo do Poznania, albo do Wrocławia, albo w ogóle za granicę, mieszkają w Londynie. Yy, I ja zostałam tam sama. Więc dla mnie to jest ogromna, yy, ogromna nobilitacja, że ci cudzoziemcy przyjeżdżają. i chcą mieszkać w Lublinie. W Lublinie, naprawdę. Wow. Powinniśmy się z tego cieszyć, nie? że są nacyś ludzie, którzy są tam mieszkać, pracować, podatki płacić, no kurczę ludzie, no naprawdę to jest świetne. No, pytaliście, są większe miasta? Się się, a różnie. To są, to są Na przykład y, cudzoziemcy, tak cudzoziemcy y, z Ukrainy, to po prostu się u nas dobrze czują, bo Cerkiew jest taka od zawsze, a nie taka z nagle. Jest taka społeczność, która powoli się tworzy, więc A u nas akurat mamy to szczęście i myślę, że to jest szczęście bardziej niż jakieś tam nasze zabiegi, że nigdy nikogo nie pobili, ludziom drzwi nie podpalają. Też jest tak, bo tak patrzę na Anię, Ania pracuje w urzędzie miasta, tak razem dzisiaj przyjechałyśmy, że trochę z urzędu przez ostatnie lata płynie taki komunikat, że no właśnie jesteśmy dumni, że przyjeżdżają do nas cudzoziemcy i chcą tu mieszkać. I że trochę takie zabiegi. Jak prezydent powie, że jest dumny, że przyjeżdżają cudzoziemcy, to y, można machnąć ręką, ale naprawdę to taki, powoduje taki tak zwany dobry klimat, że trochę głupio wtedy może zrobić coś. Ja mam pytanie, czy istnieją programy tak, integracyjne? Jest coś takiego jak polska polityka migracyjna, integracyjna, ale ona jest taka trochę enigmatyczna. To co tak naprawdę w Polsce się dzieje i to co jest robione w ramach integracji, to jest efekt jednego funduszu, który od 2005 roku funkcjonuje w Polsce. To jest fundusz europejski. Do tej pory nazywał się on funduszem, Mazel, funduszem na rzecz integracji obywateli państw trzecich. I w ramach tego funduszu organizacje pozarządowe pozyskiwały pieniądze na to, co im się wydawało, że powinno być robione w ramach integracji cudzoziemców. Jak im się coś nie wydawało, to nie było to robione. Więc. W pierwszym rzędzie wszyscy robili lekcje języka polskiego, potem zaczęli wydawać jakieś informatory o Polsce, lepsze, gorsze, w różnych dziwnych językach, bardziej i mniej potrzebnych. Później te organizacje trochę się wyspecjalizowały, nauczyły się różnych rzeczy, w tym moja organizacja, dokładnie w tej samej zasadzie. Sprawdziliśmy różne narzędzia, które działają, które nie działają. Pojeździliśmy sobie trochę po tej Europie i poglądaliśmy różne różne um, możliwości, które tam działają z taką świadomością, że nie da się po prostu tego przeszczepić, tego fajnego pomysłu nie da się po prostu wrzucić do Lublina i on na pewno zadziała. E, raczej z takim namysłem, jak to zrobić, e, że tutaj to działa, ale wiemy, że u nas to nie zadziała, więc może go tak przekształcimy, żeby on jednak tutaj dał jakieś pozytywne rezultaty. E, I e, Fundusz się przekształcił, teraz to jest Fundusz azylu, Migracji i Integracji cały czas jest operatorem tego, taką, taką jednostką, która ma nadzór nad tym wszystkim, to jest MSW. Teraz MSW ja. Ma. Natomiast mam duże zastrzeżenie, znaczy, dużo rzeczy dobrych się wydarzyło. znaczy To, że w ogóle ruszyły jakieś programy integracyjne, no to jest efekt tego. Słucham. Tak. Tylko problem polega na tym, że one są absolutnie niezcentralizowane, to znaczy nikt nad tym nie panuje. Pani, nie ma jakiejś osoby, jakiejś nadrzędnej, grupy mądrych ludzi, którzy biorą pod lupę te projekty i mówią o tutaj homo to super, ale tutaj to beznadziejnie, to trzeba im pogrozić palcem i powiedzieć, żeby tego nie robili, no bo po cholerę mi to robią, wydają te publiczne pieniądze. Jakby my cały czas trochę poruszamy się jak dzieci we mgle. I piszemy te projekty na to, co nam się wydaje, że, że powinniśmy pisać i co nam podpowiada ta znajomość tego lokalnego środowiska. Robimy jakieś swoje badania, ale nikt nad tym tak naprawdę za bardzo nie czuwa, a co gorsze, nikt tego tak naprawdę nie, nie, nie, nie prowadzi ewaluacji, tego, nie sprawdza, co tak naprawdę się przez te lata wydarzyło. Była jedna organizacja, która to robiła, Wydała bardzo ciekawy raport dotyczący właśnie tego, jak fundusze te integracyjne zmieniły też ten obraz rzeczywistości polskiej, jeśli chodzi o cudzoziemców. Sporo tam jest właśnie tych plusów takich, że posunęliśmy pewne kwestie do przodu, że było się sporo różnych debat, środowisko się poznało. Tak? To, że ja tutaj dzisiaj jestem, to jest zasługa właśnie tego, że się kiedyś z Karoliną po prostu spotkałyśmy na jednym z, z, z, z, z, z takich sytuacji. Ale jest też bardzo dużo rzeczy, które się nie udały i jakby nikt nie wyciąga z nich wniosków. Więc to jest moim zdaniem jakby cały czas taki problem do rozwiązania. Ja ostatnio miałam też okazję uczestniczyć w takim badaniu dotyczącym tego, na ile Polska jest gotowa na przyjęcie uchodźców. Dzisiaj nie za dużo mówiłam o tych uchodźcach. I zadano mi tam takie pytanie w tej ankiecie, co ja bym potrzebowała, żeby móc się włączyć w jakieś działania właśnie takie przyjmujące uchodźców w Polsce. No to ja bym chciała jedną rzecz. Ja bym chciała, żeby ktoś się tym koordynował. Żeby ktoś miał jakąś wizję tego, jak to powinno wyglądać. Bo ja nie jestem przekonana, że moja wizja jest najlepsza. Tylko, że ja na razie nie mam żadnej innej. Czy mierzymy się z tymi organizacjami, spotykamy się dosyć często i dyskutujemy na różnych forach takich dla organizacji pozarządowych, jak to u nas działa, co u was działa, co u was nie działa, ale to wszystko to są takie działania, jak mam ochotę, to y, dyskutuję. Ja jestem osobą, która uwielbia po prostu dyskutować, uwielbiam się dzielić z ludźmi i w ogóle chętnie wszystko opowiem, i to co dobre, i to co złe o mojej organizacji, e, ale są tacy, którzy nie mają na to ochotę, w związku z czym jakby tego przepływu informacji tak naprawdę nie ma. To jest no tylko dobrze, dobra wola. Tak Programu, żeby... To do ciebie to są badania dotyczące procesów integracji. E, tak, to jest centrum badań integracyjnych. Tutaj jest e, działając w Poznaniu, e, tak? na Uniwersytecie Pomeranianckim e, w Poznaniu, e, i zajmuje się, e, jeżeli chodzi o to, e, o tą warstwę badawczą, Bo tutaj też mamy działalność edukacyjną i, i, i wdrażanie pewnych projektów. Jeśli chodzi o to część badawczą. Są to w sumie różnorakie e, badania e, jakościowe, czyli takie prowadzone z ludźmi przez dłuższy okres czasu, dotyczące wielu aspektów, e, które się wiążą z migracją, ale nie są, e, jakby, znaczy jakby ich głównie, główną tematyką przewodnią, myślą, nie jest integracja. Mm. To też jest zawsze element. Bo, no, jakby, przyglądając się też e, temu, jak, jak funkcjonują e, cudzoziemcy w Polsce, jak społeczeństwo jak polskie. Reaguje, czy to reaguje, czy wytwarza lub nie wytwarza procedury, no to to wszystko gdzieś e, z integracją się łączy. To też byśmy się ma... Nie czy to jest dobre, więc zaraz musimy się nazywa pytania, czy są badania naukowe, które by Pani pomogą. Wie Pani co, problem jest jeden. Jak zbadać integrację? Ja nie Właśnie, jest taka instytucja, która wie. I tą instytucją jest Rada Europy, jest tam taka Rada Miast Międzykulturowych, która stworzyła indeks, za pomocą którego e, oni mierzą poziom integracji. I my w Lublinie wzięliśmy sobie na warsztat ten, że indeks, przeczytaliśmy go, po czym przeczytaliśmy go jeszcze raz i jeszcze raz i zapłakaliśmy, I I a potem czytaliśmy go znowu zastanawiając się o co tak naprawdę ci ludzie tam pytają. Bo y, zdarzało nam się, że y, przy kolejnym czytaniu tego pytania, właściwie okazywało się, że oni nas pytają na przykład o kwestie rasistowskie. Y, I w związku z tym, że Lublin y, ma bardzo duże aspiracje i y, y, miał ochotę przyłączyć się do tej koalicji miast międzykulturowych, to jeden z urzędników, y, przesympatyczny, Człowiek, wziął i wypełnił ten indeks i wyszło mu tam całkiem nieźle, to znaczy, że Lublin jest tam mniej więcej no, w połowie stawki tej europejskiej. Tylko, że zaczęliśmy się przyglądać tym pytaniom, które tam stawia Rada Europy, no to okazało się, że na wiele z tych pytań odpowiadamy tak, no bo po prostu nie mamy innej opcji. To znaczy, czy macie, e, czy macie segregację rasową w szkołach? No nie mamy, no to od razu punkcik do góry, ale nie mamy nie dlatego, że nie jesteśmy tak otwartym i nierasistowskim społeczeństwem, tylko dlatego, że po prostu tych uczniów cudzoziemskich jest tak strasznie mało, że po prostu no, chodzą do jednej szkoły, nie? Więc spróbowaliśmy go dostosować do specyfiki polskiej. I prace nad tym trwały i były bardzo mozolne i na razie zakończyły się trochę fiaskiem. To znaczy my jakoś tak nie, nie poczuliśmy, w pewnym momencie poczuliśmy, że to chyba nie jest to, to narzędzie, które nam chcesz, to to mogę? To, to no, chcesz, chcesz to. do tego. Natomiast problem, generalnie jeśli chodzi o badanie integracji polega na tym, że okazuje się, że to jak już zaczniemy się w to głębiej, czy będziemy próbować, to to wykroczy poza obszar działania którejkolwiek, nie wiem, jednostki, organizacji, czegokolwiek, co, co reprezentujemy my zajmujący się integracją. W sensie na przykład okaże się, Ee, że na przykład e, czynnikiem, który przeszkadza w integracji jakiejś tam konkretnej grupie osób jest, nie wiem, sposób organizacji przestrzeni publicznej w miejscu X. Który to sposób organizacji przestrzeni publicznej wynika, nie wiem, z tego, że 3 lata temu ktoś zrobił projekt unijny i w związku z powyższym jest tak, a nie inaczej i nie można tego przebudować przez następne 10 lat, ale to powoduje jakieś tam problemy na kogoś, bo ktoś akurat tu się nie może spotykać. Jakby to Przykład trochę może z kosmosu, natomiast generalnie to, co chcę pokazać, to to, że jak już naprawdę zaczniemy myśleć o integracji, to okaże się, że my musimy przeorać i przekopać wszystkie elementy i fragmenty naszego życia miejskiego, tak? Każdy poszczególny, drobny wydział referacji, zajmujący się nawet kanalizacją czasami, tak. bo okaże się, że gdzieś tam coś może komuś uwierać tak? i przeszkadzać. Sorry. Jeszcze myślałam o tym troszeczkę innym, czyli jakichś pogadaniach badania naukowych, które by na przykład dotwierdzili na tym, deserze, że kluczowa jest edukacja, albo kluczowa jest samą świadomość społeczeństwa, ale jest Teraz, jest to na razie nie do zrobienia. To znaczy, y, zbieramy wiedzę dotyczącą bardziej Lublina, Poznania, Wrocławia, Przemyśla itd., która nie odzwierciedla dokładnie tego, co się dzieje w skali całego kraju. Że trochę zajęliśmy się bardziej. Lokalnym, lokalną sytuacją, bo łatwiej ją zbadać, łatwiej zapytać ludzi jakim się tam żyje w tym Lublinie, Krakowie czy, czy Łąży. łatwiej jest odpowiedzieć na te pytania i na te potrzeby i łatwiej jest gromadzić ludzi wokół poprawy tej rzeczywistości niż zrobić to ogólnopolsko. Pani mówi o badaniach, tak. tylko, że my na przykład w Lublinie robimy badania. Ostatnio były robione badania na zlecenie Urzędu Miasta i to były badania, które miały na celu trochę dowiedzenie się o tym, co Lublinianie i Lublinianki myślą na temat cudzoziemców. Gdzie się z nimi spotykają, jak to w ogóle jest z tymi kontaktami. A, a ja, ja, ja mówię, ja mówię się nie, jak projektu, który mm -hmm. przez wiele lat tak, Jakby, czy tutaj jakby są jakieś możliwości? Ja nie jestem, moja organizacja nie jest organizacją badawczą. To co my robimy to pozyskujemy informacje bezpośrednio od ludzi, którym udzielamy wsparcia. Plus współpracujemy ze wszystkimi instytucjami publicznymi, z którymi mają kontekst cudzoziemcy i cudzoziemni, ja który przyjdzie. Hmm? Mam, mam, mam, czy w ogóle w Polsce zwierzę, są, dalekowe, są takie badania prowadzone, czy w ogóle coś takiego? Nic mi o tym nie nie wiadomo, akurat jeśli chodzi o Hofstede, to chętnie bym się dowiedziała też, <gry> czy coś takiego ktoś kiedyś by, by robił, ale nie słyszałam To, to znaczy, że ja się troszkę włączę, tutaj takich ogólnych badań, po prostu nie ma, bo to jest tak wielopoziomowe zjawisko, ta integracja, że przecież ona może przybywać na różnych poziomach, choćby ekonomicznych i na przykład w Polsce te badania, które są do tej pory dotyczące cudzoziemców, dotyczą głównie integracji ekonomicznej. Mm -hmm. Czyli po prostu, czy wchodzą na integrację, jak współpracą, z jakimi trudnościami te, te grupy napotykają, a więc jeszcze na naprawdę koncentrują wezmę na Ukrońca, to tutaj Wietnamczyka, te badania, które mieliśmy w Poznaniu, akurat też jedne z nich dotyczyły tutaj funkcjonowania w studzieniu na poznańskim rynku pracy. A całą integrację, żeby zbadać, to właściwie nam też było chyba... By, by, by, by, by, by, no, bardzo trudne, bo te grupy, tych grup, cudzoziemców w Polsce są przecież z jednej strony mało lekszy, ale z drugiej strony bardzo zróżnicowane. Przybyli to z bardzo różnych powodów, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład przyjechał tutaj, to jest to tak zwany granic, czyli przyjechał go, stworzył związek. No to ta osoba jest zupełnie inaczej wchodzi do społeczeństwa polskiej, niż jest osoba, która przyjechała do pracy... Na trzy miesiące, na... potem wraca, to... a potem znowu przyjeżdża ja, na trzy miesiące. wiedząc, że są problemy, w których osiąga, na przykład jak u angielsku. Czasami że jest dobrze, ale czasami jest taka sytuacja, że m, y, przychodzi cała klasa i 80% mówi po angielsku. I teraz ma problem, to co ma zrobić? Jak prowadzić lekcje, jak 80% nie mówi języku dzieci, które już są kilka lat w Ukraju, w Ukraju, w Ukraju, w, Ukraju, w, Ukraju, w Ukraju. z Takie strony właśnie metabale, które pokazują, że Dużo więcej z język, to co Pani powiedziała, hmm. ale później na przykład właśnie głęboka edukacja, tak naprawdę, samej na sam. Nie wiem, czy teraz Pani hmm. chciała coś powiedzieć. Hmm. No, oczywiście, wydaje mi się, że Pani jednoznacznie że się z tego wyboru. Wróciła Pani z którego wynika, że coś takiego. sytuacja jest generalnie różna od, od sytuacji w innym, w innym kraju. O, mogę, mogę przytoczyć ten przykład to z Niemiec, gdzie zierta kraj do porównania. że czasowo dzielno, jedno nie dzielno jedno, jedno które, które to Od tych badań, czy one są potrzebne, bo musimy przecież ludzie, którzy się tym znają, którzy w tym pracują. Myślę sobie, że takim trochę komponentem naukowym, który powinien być społecznie też rozwijany, jest bardzo prosty mechanizm zbierania wywiadów od tych ludzi. Znaczy, co dla nich łagodnie jaki Bo Ja na przykład pracuję z ludźmi, którzy są tu wiele lat i mam bardzo dużo do powiedzenia o tym, co jest... A czy są jakieś działania, które porozumienia, że Pani aktywnie działać, że to są fora, różne odstytucje pozarządowe w kierunku integracji u środowiska i wypracowania i strategii patrząc, że to jest uniknione na naszym kraju, że to jest już później, ale zierzymy. Ja bym bardzo chciała, żeby to działało w, w ten sposób, że władza pyta organizacje, które pracują w danym obszarze, jak one widzą tą rzeczywistość, w której pracują? Ale to się nie dzieje. Znaczy są konsultacje społeczne z nami dotyczące, były konsultacje dotyczące tej polskiej polityki integracyjnej, ale one w dużej mierze zostały, nasze poprawki zostały odrzucone. Więc Państwo.. Trochę mówi, że ono wie lepiej. Nie wiem skąd, bo jakby państwo ogranicza się na razie do tego, że w polityce swojej przyjmowania cudzoziemców mówi, że chcemy wysoko wykwalifikowanych, dobrze usytuowanych ludzi, którzy może, o których można szybko zalegalizować, ewentualnie ludzi, którzy mają kartę Polaka. Wiecie państwo, ile kosztuje karta Polaka na Ukrainie? Ile kosztuje karta Polaka na Ukrainie? Niedużo. Ale to też jest taki sygnał, którym my pokazujemy, że nas interesuje jednak bardziej ta, e, to, to, to, to bycie Polakiem tak? i robienie z ludzi Polaków na siłę. No, z tych Ukraińców to my ewidentnie robimy tych Polaków, dajemy im taki sygnał, jak chcesz tu przyjechać, to wyrób sobie kartę Polaka. Ile ona jest warta? Moim zdaniem nic już teraz. E, ale sygnał z Polski idzie taki, że do e, no, Ukraińców weź tam trochę ze swoich ukraińskich E, e, emocji e, schowaj, schowaj swoją tożsamość, udawaj, że jesteś Polakiem, opowiadaj o jakichś przodkach polskich, których nigdy nie miałeś, a którzy zostali wywiezieni niby na Ukrainę po jakimś jednym czy drugim powstaniu e, i dzięki temu się już w Polsce szybciej. E, jakby to jest absurdalne w kontekście tego, co tak naprawdę my robimy na co dzień i z czym tak naprawdę na co dzień się mierzymy. E, to, to, to taki pstryczek w nos trochę dla nas. No i wykwalifikowanych, być może Państwo w, w, tutaj w Poznaniu macie wysoko wykwalifikowanych i faktycznie e, ma to większy sens, no bo macie tutaj fabryki, ale w Lublinie, w rolniczym regionie, wysoko wykwalifikowani, 90% ludzi, którzy pracują, a są, są cudzoziemcami, to są ludzie, którzy wykonują najprostsze czynności. Co nie znaczy, że oni nie są wysoko wykwalifikowani, my kompletnie nie umiemy z nich korzystać. Ehm, Znam kobietę, która przyjechała z Donbasu, jest Polką, z jest kartą Polaka. Nie wiem, na ile jest to historia y, faktyczna, na ile jest ona skonstruowana na potrzeby legalizacji pobytu w Polsce. Jest dziennikarką, montażystką telewizyjną, a pracuje tutaj y, sprzątając y, jakieś tam sale targowe. Y, y, I tak my korzystamy z tego potencjału, więc z jednej strony chcemy tych wysoko wykwalifikowanych, ale jeżeli oni są z Ukrainy, to my ich nie chcemy to my ich zatrudnimy na stacji benzynowej, żeby ludziom wlewali benzynę do banków. A najlepiej, żeby się nie odsywali, bo jeszcze ktoś usłyszy, że trochę inaczej już brzmiało. Więc jakby to tutaj się trochę rozmijamy z tym wszystkim. Były konsultacje, tak jak mówiłam, tej polskiej polityki integracyjnej i właściwie pokazano nam środkowy palec. <głos》>. Więc jakby to, to całe doświadczenie, które jest gdzieś tam zgromadzone w tych organizacjach pozarządowych, lepsze i gorsze no to jest takie doświadczenie trochę frustrujące, związane z tym, że nikt tak naprawdę z tego nie korzysta. Znaczy jak są władze takie sensowne, no to może na poziomie takim miejskim to coś się wydarzy i zadzieje. Ale jeżeli władze też są takie, że w sumie to pff, mamy gdzieś tych cudzoziemców, co u nas mieszkają, w ogóle to ich nie, mamy ich cudzoziemców w ogóle? To, to, to, to, to nic, nic się nie wydarzy z tym, z tym doświadczeniem, które zebrałam. To taka smutna refleksja, nie chciałabym akurat z nią kończyć, ale no, na razie taką mam. To też Pani pytała właśnie o takie inicjatywy oddolne, które by się tworzyły, prawda, które, które by gdzieś. Yy, jak rozumiem, mówi Pani też o to, że gdzieś spotykają z organizacjami, też w badawczy spotka się i coś wypracuje, to w sumie dochodzi do tego samego punktu, bo teraz co, co, da, co dalej z tym wypracowanym narzędziem zrobić, czy ktoś chce go przyjąć, wysłuchać, wprowadzić w życie, że tutaj też w sumie dochodzi do, do, do tego samego punktu, który jest... Y Miasta, miasta przyjmują inicjatywę rządową i same się mierzą z tym wyzwaniem. W Gdańsku się fantastyczne rzeczy dzieją, tak? bo powstała grupa taka międzysektorowa, grupa robocza, która wypracowuje całą politykę Gdańska dla tych cudzoziemców, których oni tam mają. Ona nie do końca jest dla nas na przykład, bo my byśmy nie mogli jej tak po prostu wziąć i sobie zaadoptować. W Lublinie dochodzimy do tego innymi jakimiś drogami. Wydaje mi się, że też te drogi są ważne, że ludzie się spotykają, jakoś tam się ze sobą mierzą na takim poziomie, na jakim mogą to zrobić. I że to się dzieje trochę wewnątrz miasta, i że ten sam proces dojścia do tego jest niezwykle cenny dla tych ludzi. Te wszystkie zmagania się, dyskusje, to się zgadzamy, to się nie zgadzamy, to przychodzimy na spotkania, tu wujgotujemy. Ten cały proces jest istotny. Mnie w ogóle nie interesuje punkt dojścia, wie Pani? Mnie interesuje przejście procesu. I to jest najbardziej, moim zdaniem, kluczowe. Bo my możemy, ci nasi prezydenci, to oni pod, mogą podpisać wszystko, w ogóle super będzie na tych papierkach, ale jakby rzeczywistość cały czas pozostanie taka sama. Więc to, co moim zdaniem jest najcenniejsze. No tak, tylko że oni jeszcze tego nic nie podpisali, oni na razie tam robią i majstrują. I to jest cenne, to, to, że oni robią i majstrują, i robią to razem, jakby się tam razem zmagają z tym. I państwo na poziomie takim rządowym tego nie robi, więc ludzie to biorą na warsztat i różnymi metodami dochodzą do tego. To, co jest fajne, to, to, że się zapraszamy, tak? I, I przyglądamy się tym, tym procesom. I czasami coś tam z tego Gdańska zabierzemy do Lublina i odwrotnie. No to takie rzeczy się dzieją. To jest tak pozytywnie żeby było. Tak, proszę. z nie wiem, oprócz takich działalności, polegających na, na spotkaniach ze służbami, czy też działania integracyjne, mhm. tak powiem, tak? jakichś Tak, właśnie dzisiaj się odbyło takie je jedno spotkanie. O mhm. że teoretycznie, jak się Nesuficznie wydać się, jest to tak przypadek, jak właśnie danych działa do czegoś, które się Państwu udają, mm. tak? że w że cudzoziemcy, którzy mieszkają w mieście, przy Co, są... Jakieś Jak nie wygląda? Znaczy spotkania, czy są jakieś relanki, kursy? Co jest tak. W tym, w tym, w tym... Takie rzeczy, z których my jesteśmy dumni, ja jestem jako yy, yy, członkini tej organizacji DUMNA, yy, to są na przykład spacery po Lublinie dla cudzoziemców. Spacery tematyczne, podczas których opowiadamy o różnych twarzach Lublina, czyli jest spacer po urzędach i spotykamy się, wchodzimy do urzędów, spotykamy się z urzędnikami, którzy opowiadają o tym, co w tym urzędzie można załatwić. Albo spotykamy się z instytucjami kultury, wchodzimy do instytucji kultury, ludzie, którzy tam pracują, opowiadają tym ludziom, co w tych miejscach się dzieje, kiedy można przychodzić, czy wszystko jest płatne, czy są też rzeczy, które są za darmo. To ma dwie bardzo ważne funkcje. Jedna funkcja jest taka, że po prostu poznajemy razem miasto, a druga funkcja jest taka, że trochę przełamujemy różnych barier związanych z przekraczaniem progu miejsca, w którym nigdy nie byliśmy. Ja sama mam wiele takich, może jestem raczej odważną osobą, wiele takich momentów, w których trochę się wstydzę tam wejść, bo nikogo nie znam i w ogóle nie wiem, co za tymi drzwiami jest. Więc e, idąc tym tropem i patrząc na to, że tych ludzi wciąż w tej przestrzeni publicznej jest mało, e, od wielu lat organizujemy takie spacery, które mają trochę zachęcać ich do tego, żeby wchodzili. A najpierw idziemy tam razem, żeby już potem za drugim razem było łatwiej, i żeby była jedna osoba, przynajmniej którą się tam zna, jak już się przekroczy ten próg. O, ja tam tą Panią stałem. O, to, to tam już pójdę, z nią sobie zagadam. Więc to, to jest taka rzecz, która jest bardzo udana. I te spacery teraz już mają milion różnych tematów, bo są też na przykład spacery ostatni nasz wynalazek, czyli spacery po oszczędnym Lublinie. Które trochę odpowiadają też na to, że ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, to nie zawsze są właśnie tacy supermajętni, a Lublin jest jeszcze takim miastem, w którym różni rzemieślnicy pracują więc tutaj można naprawić parasole, a tutaj za 5 złoty zamek od buta, który Ci się zepsuł, a przecież nie wyrzucisz już tego buta, bo w sumie to jest dobre, tylko ten zamek trzeba naprawić. A tutaj jest pas materia, więc miliony guzików i tak dalej. A tutaj można za 5 złotych zje zupę, więc jakby to, to jest taka nowinka, którą, którą robiliśmy. Oczywiście oprowadzamy też po takich trasach bardziej historycznych, trochę pokazując właśnie, dlaczego ten Lublin wygląda tak, jak wygląda. Żeby też ci ludzie mieli takie poczucie, że ta przestrzeń, w której funkcjonują, ma w sobie jakąś historię do opowiedzenia. Ja też bardzo lubię opowiadać o Lublinie. Ja sama nie jestem z Lublina, więc dla mnie to też jest takie, to, to było też odkrywanie tego miasta. Dlaczego Lublin jest tak skonstruowany? Tak? Dlaczego tutaj te trolejbusy takie jeżdżą a nie inaczej? Dlaczego to stare miasto tak wygląda? No jakby tam jest sporo takich rzeczy, w których ta przestrzeń ma różne swoje opowieści. I opowiadamy tym ludziom, na tyle, na ile to, to też jest to, to takie zmaganie się opowiedzieć o historii Polski, na przykład, no to w, w czasie zaborów to w Lublinie tutaj było to, to i to, no i wreszcie to opowiedzcie Ukraińcom, no nie wiedzą co to są zabory, więc dla nas to też była taka intelektualna, e, intelektualne wyczyn, jak w ogóle opowiadać o historii Polski ludziom, którzy kompletnie w ogóle w innej rzeczywistości się wychowywali, bo e, są ze Stanów Zjednoczonych opowiedzieć o, co to jest ten Piłsudski, co tu stoi na tym Polsce, Polera jasna, naprawdę, to jest ogromne wyzwanie, e, intelektualnie super, no po to, prostu to jest też coś, co nas nakręca, takie, takie wyzwanie. E, poza tym, e, jak zaczynaliśmy to, e, to stworzyliśmy w swoim biurze punkt obsługi cudzoziemców, bo wiedzieliśmy właśnie, że e, ten dokument, który trzeba wypełnić w Urzędzie Wojewódzkim legalizującym się w Polsce, ma 23 strony i to jest masakra. W związku z czym nauczyliśmy się go wypełniać i ludzie do nas przychodzili, do tego naszego biura w takiej nieformalnej atmosferze, pomagaliśmy im to wypełniać, często asystowaliśmy im w różnych sytuacjach, też na policji, bo nam zależy na, na tym, żeby policja była otwarta, ludzie nie bali się policji, a często noszą różne opowieści o policji ze swojego kraju, tak? I obraz tej policji ze swojego kraju. E, więc e, Szweci dzwonią zawsze, a e, Rosjanie nie dzwonią nigdy. E, więc, e, Ale po dwóch latach okazało się, że e, skończył nam, skończyła nam się kasa, miasto nam wypowiedziało lokal i nagle punkt przestał istnieć. I ja sobie postawiłam cel, że już kiedykolwiek jeszcze będziemy robili jakieś działania dla cudzoziemców, to nie będziemy tego punktu robić u siebie w siedzibie, w żadnej nieformalnej sytuacji. I wtedy, w związku z tym, że mocno współpracowaliśmy z urzędem, to skumplowaliśmy się z panią, która jest dyrektorką biura obsługi mieszkańców i powiedzieliśmy Pani Moniko, jest taki pomysł, żeby ten punkt obsługi cudzoziemców zrobić w biurze obsługi mieszkańców. No bo w sumie ci cudzoziemcy to mieszkańcy. I tym wytrychem bardzo duże rzeczy w ogóle w Lublinie nam się udało zrobić. Znaczy przedefiniowanie tego, kim jest mieszkaniec, że ten mieszkaniec to też jest cudzoziemiec. A skoro on jest mieszkańcem, no to trochę musimy mu ułatwić to, co ci inni mieszkańcy mają tak łatwiej dostępne. W związku z czym e, faktycznie jest tak, że w zeszłym roku. Tworzyliśmy punkt w Biurze Obsługi Mieszkańców i on działa do tej pory. Już my go nie saportujemy. my zaczęliśmy e, z urzędem, a potem urząd powiedział w sumie to jest fajne, to bierzemy ten pomysł. I ten, I ten punkt się już sam finansuje, znaczy finansuje go Urząd Miasta. I to jest taki model, który, y, który nam się podoba, bo organizacja pozarządowa, mam taką wizję tego, nie jest po to, żeby wyręczać państwo. A to, co ja robiłam tak naprawdę, to było wyręczanie tych urzędników, którzy dostają to pieniądze, że pomogą temu cudzoziemcowi wypełnić ten wniosek. Ja nie jestem od tego, żeby wyręczać Państwo. Ja jestem od tego, żeby wymyślać różne rozwiązania, próbować się z tym. To wychodzi, to nie wychodzi. Tutaj pytamy cudzoziemców, oni mówią tak, ale generalnie nie przychodzą na jakieś spotkanie, więc patrzymy i szukamy, dlaczego tak się dzieje. A jak coś jest fajnego i warto to wdrożyć, no to spotykamy się z miastem i mówimy, słuchajcie. To jest taki plan, żeby robić takie i takie rzeczy. Czasami nam wychodzi, a czasami nam nie wychodzi. Ale organizacja pozarządowa nie jest do tego, żeby robić coś za, za urzędników, albo za ludzi, którzy powinni to robić. Ja nie chcę do końca życia chodzić na policję i asystować tym, tym cudzoziemcom. Nie, ja chcę, żeby policja się zmieniła i trochę była bardziej empatyczna w stosunku do ludzi, którzy nie mówią po polsku. I to jest mój cel. No i jeszcze robimy jedną rzecz, pozwolisz? z której jesteśmy słynni, czyli wydajemy, to jest banalna rzecz. Wydajemy kapownik, czyli kalendarz informator, trójjęzyczny, który poza tą częścią kalendarzową, w której są święta wszystkich wyznań ludzi, którzy mieszkają w Lublinie, to tak symboliczny, ważny gest, ma też tą część informacyjną. Wymyśliliśmy to wiele lat temu, i praktykujemy. Oczywiście zmienia się ta treść informacyjna i cały czas ją jakoś tam modyfikujemy, dodajemy, wyrzucamy różne rzeczy. E, rozdajemy ją e, głównie e, studentom cudzoziemskim. Korzystają z kalendarzy e, i je noszą, e, a jak im się coś stanie, to mogą sobie tutaj zajrzeć i zobaczyć, gdzie mogliby zadzwonić. Wiemy, że korzystają z tej, z tej części informacyjnej, że zwykle jeszcze na spotkaniach ją czytają, więc to jest taki y, też taki gadżet, którym mówimy dzień dobry. No, jest tak, proszę jest bardzo. Teraz robić w Jeszcze wydaliśmy jedną rzecz, czyli mapę Lublina. Taką niezniszczalną mapę Lublina. Ja może nie będę gniotła. Mam swoją pokazaną wersję którą też rozdajemy. To jest taka mapa, w której są zaznaczone ważne miejsca, urzędy, instytucje, organizacje, też pomocowe cudzoziemco. To jest taka mapa, która jest wydrukowana w papierze, który można wsadzić do pralki i nic się z nim nie stanie, więc, e, więc e, też ją rozdajemy ludzie sobie ją noszą. E, Trudno ją podrzeć, trudno ją zniszczyć i też właśnie o to chodzi. No i prowadzimy lekcję polskiego. A właściwie lekcję polskiej Lublina, tak to my nazywamy, e, bo uważamy, że sam język, tak jak mówiłam, nie wystarczy, więc trochę też opowiadamy o tym kontekście kulturowym, w którym ci ludzie się znajdują. Nie, ja się cieszę. Nie wiem, czy Lubi się cieszy, ja się cieszę. Pracą i ale i jak jest, to jak można na się bardzo chcę że przed Ale Pan mówi o wielu różnych kwestiach. Piwa. Jak pan nie znajdzie osobę, która naprawdę chce to zrobić. Z własnej nieprzymuszonej woli, nie czuje presji społecznej ani żadnej innej, ma ochotę powiedzieć: e, Mam dosyć te, tego bycia Pol Polakiem i Polką, wyzbywam się tego. E, mówię o tym z takim przekonaniem, że nie postawię panu tej skrzynki piwa, ponieważ nie znajdzie pan takiej osoby. Dlatego że nawet jakby ktoś chciał, to nie jest w stanie tego zrobić. Czy to, to, to wraca? Czy to samość to nie jest taka, że tam weźmiemy gumkę, zatrzymamy sobie i, i tyle? To, o czym Pan mówi w kontekście Stanów Zjednoczonych, to jest trochę nieprzystające do tego, w jakiej rzeczywistości my żyjemy tutaj. Znaczy, w Stanach Zjednoczonych wszyscy są skończyć, poza tymi, których zamknęli w rezerwatach i są ludnością e, tubylczą, tak? czyli stamtąd. Reszta to są migranci, więc te systemy migracyjne i systemy integracyjne przez Lata w Stanach no to były tworzone przez ludzi, którzy sami byli migrantami. Monika Lewiński, no to pytanie do niej, kim ona tak naprawdę się czuje? Oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ta, nie jestem ekspertką od Stanów Zjednoczonych, ale to bycie Amerykaninem, no tam po prostu tak jest, także jesteśmy tutaj Amerykanami, no a z różnymi tożsamościami. I to jest ważne, że, że gdzieś tam to, to, to myślenie jest. To, z czym w Europie się zmagamy i co widać na przykład w Austrii bardzo silnie, to jest to takie pytanie, kiedy człowiek przestaje być migrantem, w którym pokoleniu. Jak byliśmy w Austrii, to się okazało, że w trzecim pokoleniu oni nadal są migrantami. Nikt tam nie ma za bardzo prawa takiego pobytowego. Znaczy oni sobie muszą cały czas legalizować ten pobyt. I cały czas są przez różne urzędy traktowani jako obcy. Więc jeżeli trzecie pokolenie nie czyni nas e, e, mieszkańcami tego miasta, tego, tego państwa, no to o czym my tak naprawdę rozmawiamy? To Ile tam trzeba żyć? No w Polsce wiemy, że tam y, ileś wieków z Żydami, to też było tak, że no, okazało się, że nie są jednak nasi i tak nie za bardzo czuli się tutaj y, związani, a nie za bardzo czuliśmy się związani z nimi. Więc... <grymetyczny> Vielen Dank. Natomiast no, wydaje mi się, że my w Europie w ogóle nie chcemy, żeby ludzie nam się asymilowali. Znaczy, czas pojawiają się faktycznie w tych różnych programach takie słowa jak naturalizacja dla społeczeństwa, ale to jest bardziej właśnie kwestia do przyjmowania tych różnych punktów widzenia i jakby dodawania do, swojego, do swojej tożsamości, tej drugiej, związanej z tym miejscem, w którym się jest, z tych wszystkich systemów wartości, tej kultury, którą tutaj mamy. Ale jakby cała polityka integracyjna idzie w tym, że z jednej strony przygotowujemy ludzi do życia tutaj i robimy wszystko, żeby oni w pewnym momencie weszli do tego społeczeństwa i nie na zasadzie get, ale na zasadzie po prostu włączenia i rozproszenia. A z drugiej strony no są całe programy i miliony pieniędzy idą na to, żeby ludzie mieli szansę kultywowania swoich tradycji, żeby dzieci uczyć języka swoich rodziców i dziadków, jakby żeby tą tożsamość tego miejsca pochodzenia jakby kultywować i trzymać się w tych ludziach bo nie ma chyba nic gorszego niż ludzie, którzy nie mają tożsamości, że to są jakieś takie dramaty, z którymi naprawdę nikt nie chciałby się mierzyć. Może, może, stanie. Moje złe nie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Cieszymy się, że chcieli Państwo poświęcić czas na porozmawianie, posłuchanie na ten temat. A ja to też was bardzo dziękuję, dziękuję. za poprowadzenie przedstawienie, no, no. Dziękuję. i przedstawienie mojego do widzenia. Dzięki za